Teraz szybko przyjdę do słowa dzisiejszego. Wiecie, bardzo ważnym Bogu wchodzenie z Bogiem, a mieć objawienie. No, by powiedział tak, że wszystko co poza tym, poza objawieniem o Bogu, objawieniem, wszystko jest e, formalne wtedy. Formalne to jest mniej więcej. A jest, jest wiele ludzi, oni ich, ich serce dobre. W Kościele ja wierzę, że każdy człowiek ma dobre nastawienie, dobre zamiary, ale bez objawienia, człowiek będzie Bezowocnej. To jest jakby... On będzie dużo robił. Próbował dużo czynić. Niektórzy ludzie starają się. W kościele przyprowadzają ludzi do Jezusa. Nawet. No ja zauważam, że często ludzi jeszcze nie zostają. Jeśli ich przyprowadzisz tam w modlitwie pokuty, to jeszcze nie wszystko. Jezus powiedział, że owoc musi być trwały powiedzmy, nam mną, owoc trwały I Ja prosto znam w sercu, że Naprawdę w kościele Jest brak teraz I my dzisiaj staniemy w modlitwie Brak owocu trwałego Czyli tymczasowy owoc, on tymczasowy on, on różni się od trwałego, że on Czasowy jest, później nie ma Znik i nie ma w Biblii, jeśli chodzi o owoce, w Ewangelii Jana mówi, Jezus sam mówi, ja chcę, przyszedłem, abyście mieli owoc trwały we mnie, czyli w Nim. Amen. Trwały owoc to jest, to jest wielka różnica między tym, że ludzie coś robią, coś próbują aktywni. Jeśli Ty starasz się i nawet dokładasz wysiłków, ale nie masz objawienia. Ty szybko się wypalisz. No. Znów później będziesz starał się, bo zachęcenie przyjdzie z modlitwy. Ktoś się, się pomodli. Ty pomodlisz się. Ty znów staniesz, ale znów szybko się wypalisz. Owód strwały to jest to, co cię prowadzi od chwały do chwały i od wiary do wiary. Nie od klęski do klęski. Rozumiecie? Nie od problemu do problemu. Są ludzie, którzy żyją od niedostatku do niedostatku. Troszeczki emocjonalnie poradowali się. Jeden człowiek powiedział, ja modliłem się. aleluja, Bóg taki dobry. Przy tym chodził dużo w smutku. A później mówi, Bóg mnie, Bóg tak mnie błogosławił na całe życie. Ja mówię, jak Cię Bóg błogosławił? Ktoś przyszedł i dał mi 500 złotych. On tak powiedział, bo mu brakowało. A później okazało się, że rok minął i mu cały czas brakuje. Znowu drugi rok minął i mu cały czas brakuje. I ja mówię, znaczy człowiek nie otrzymał nie, żadnego objawienia. Niczego nie łączy go tak naprawdę z wiarą Bożą. Jest emocjonalna wiara, do której człowiek dostępuje. Wielu ludzi też emocjonalnie wierzą, ale objawienie to jest to, co cię łączy, czyli twoją wiarę czyni rzeczywistością, bo wiara jest rzeczywistością, urzeczywistnieniem tego, czego nie widzimy. Wiara jest urzeczywistnieniem tego, czego nie widzimy. Bez objawienia wszystko marno. Jeśli Kościół bez objawienia, a tylko na emocjonalnych jakichś takich rzeczach, niczego nie będzie. Diabeł walczy z Kościołem, diabeł też walczy z ludźmi. Jezus nie przyniósł żadnej religii na ziemię, jeśli wy znacie. I On nawet nie zostawiał to Kościoła. On powiedział, że powstanie będzie budowane i Boży Kościół. Tak on powiedział. A na czym budowany? Na objawieniu o Jezusie Chrystusie. Kiedy Piotr, apostol, przyszły apostol, jeszcze był uczniem, był rybakiem jeszcze. Kiedy on otrzymał to objawienie, że o Synie Bożym, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jezus powiedział na tym objawieniu zbuduje Kościół. Na tej podstawie. Każdy człowiek, który otrzymuje objawienie w Jezusie Chrystusie, w bądź jakiej stronie, czy to jest sfera powołania, czy sfera twojej potrzeby. Jeśli w twojej potrzeby, której ty oczekujesz, nie ma objawienia, ty dopóki jeszcze na próżno oczekujesz. I bądź jaka ta sfera materialna, duszewna, Dopóki tam nie będzie objawienia, Widzicie, nad objawieniem my żyjemy w czasach, kiedy też kościoły i ludzi, tak stworzony ten świat, taką pędzi, że wszystko chcemy szybciutko, nas, za sekundę, mikrofalówki, no, znacie takie we wszystkim. Nie trzeba już przygotować jedzenia lepiej w mikrofalówki i szybciej. No Wiecie, tak to jest. W kościele też to taka cień przyszła w to. Na przykład w Ewangelii jest kilka razy wspomniane przez Jezusa takie przysłowie, w którym on powiada, że jeden człowiek znalazł skarb. Tak objawienie to jest skarb. Kiedy ty go Żeby go znaleźć, trzeba troszeczkę, on że nie znalazł go tak przypadkiem. On tam kopał no, na, na roli, rozumiecie? Raz je znalazł. Ludzie, którzy nie przebywają w modlitwie, nie, roz, nie, roz, nie rozwijają swoje wzajemne stosunki z Nim, które nie chodzi z Nim blisko, nie będzie objawienia. Ja niedawno modliłem się i Bóg pokazał mi, że są u każdego człowieka normalne nastawienie, ale ludziom nie wystarczy bliskość z Bogiem. Dzisiaj moje słowo, żeby Ty postanowił sobie Poza za jaką cenę będę zbliżać się z Bogiem? Bo tam jest objawienie. Kiedy ty blisko z Nim chodzisz, On daje ci objawienie. Objawienie to jest klucz do twojej wiary. Nawet wiara nie zadziała bez objawienia. Prawdziwa wiara, ona z objawieniem. On mówi, kto znał was ten skarb? To znał was wszystko. Różne kierunki życia mogą być. Ale jeśli tam jeszcze raz mówię, ty oczekujesz i nie ma jeszcze objawienia, trudno. Objawienie nam daje Duch Święty przez Słowo i Słowo, przez Słowo Boże. Postanówcie sobie teraz zapragnąć z całej siły, z całej duszy, całym swoim myśleniem, całym swoim nastawieniem zapragnąć chodzić z Nim blisko, zapragnąć otrzymywać objawienie w swojej życiu. Jeśli słuchasz kazania, przychodzisz na nabożeństwo, przychodzisz z tym, żeby otrzymać objawienie. Ja zapytałem jedno pytanie, po czemu ludzie starają się kogoś przyprowadzać i tak mało ludzi przychodzi z nim po tym, że nie mają objawienia. W was musi być objawienie. I wtedy w nich pojawia się. Ludzie, którzy chodzą z objawieniem, mają realne objawienie. I nie jest czym się podzielić. Bo tam, gdzie jest objawienie, w twoim życiu jest zawsze coś się dzieje. Amen. Nawet zauważ to, co już ty miałeś od Boga. Bądź co, cud to lub odpowiedź na modlitwę. Tam za tym było objawienie. No nie prosto spadło na Ciebie znikąd i ty, ty nie wiesz, skąd ono się wzięło. Tam było objawienie. Tam było objawienie o słowie. Żadna wartościowa rzecz, rzecz na etapie mojego życia duchowego, Służenia Bogu, poświęcenie mojego powołania, mojej rodziny, mojego osobistego życia, mojego wnętrza. Żadna wartościowa rzecz nie stała się, a tam byli i cuda, i znaki. I Bóg i dalej działa w tym, w różnych sferach mojego życia. Ale żadna rzecz nie stała się bez objawienia. I tam, gdzie Jego brakuje... pytam Boga, gdzie ja oddaliłem się, gdzie ja, ja muszę zbliżać się, bo objawienie Ty otrzymujesz w serce w serce, usta w usta z Bogiem, rozumiecie? W serce w serce, twarzą w Boga nikt nie widział, ale Duch Święty zawsze jest Tobą. Amen. Zawsze i Ty chodzisz z Nim blisko, otrzymujesz objawienie. Ja wierzę nawet, że Ty pójdziesz po dzisiejszym spotkaniu i sfera, w której Ty poprosisz Jego, Boże, będę szukał Cię dalej. On nie zatrzyma objawienia. On ich nie utrzymuje tak, żeby tam trenuje nas jakoś. On mówi, ja chcę Ci dać. Ty tylko zacznij chodzić ze mną, wtedy Ty otrzymasz. Proste nie w sprawie, nie w Bogu, sprawa w nas. Żeby otrzymać objawienie potrzebne w nasze serce, w nasze wnętrze. Kiedy Jezus zapytał uczniów, za kogo uważacie? Mnie. On uaktywnił ich myślenie duchowe. Przy tym oni cały czas z Nim się kręcili, Jego uczniowie. Tak jak my chodzimy w kościele, kręcimy się z Bogiem. No, sorry. I ktoś mówi, jak to nie? to jest po... No dobra. Ale oni chodzili, oni przyzwyczaili się. No każdy dzień jeść z Nim tam Bawić się, w piłkę grali. Ja nie wiem, czy oni grają, grali, tam nigdzie w Biblii nie napisano. Ale oni żyli normalnym życiem. I, gość, I on uczył ich, on nauczył ich. Każdy dzień on ich prowadził. On z nimi spędził trzy i pół roku. Tak? Trzy i pół roku. Oni przybywali razem trzy i pół roku. I oni się przyzwyczaili. Spierwa oni chodzili zachwyceni, oni byli, oni byli w takiej bliskości, oni uczyli się od Niego, ale kiedy jakiś czas już chodzisz z Bogiem, to zaczyna się, jest takie niebezpieczeństwo starać się wszystko robić i nie do końca. I później zaczyna się takie... Stan w kościele u ludzi, że oni nie mają owoce trwałego i szukają jak kluczy, jakie formuły, jakie jeszcze co użyć, nowe kazania, co, jak pokręcić, żeby stało się tak jak ma być, tak jak Bóg mówi. Dużo ogłoszeń, dużo kazani jest. Ja zakazaniem, bo jestem kaznadzieją. Muszę być zakazaniem. By słowo Bożego my umrzemy. Ale kazania nie zamieniają nam bliskiej relacji z Nim. Oni tylko jest mostem ważnym. Most, co nas przyprowadza do tego. Jeśli ludzie prosto chodzą, żeby coś jakoś tam i nie otrzymują objawienia w kazaniach, to trzeba poszukać, co w sercu już, co, co tutaj. Jeśli Kościół, jeszcze raz mówię, tam, gdzie jest objawienie, tam jest owoc trwały. Prowadzi od chwały do chwały i od wiary do wiary. Od wiary do wiary, to znaczy, ty widzisz rezultaty. Rezultaty. Słowo rezultaty jest. Ty widzisz napełniony Kością. Ty widzisz działanie Boże w twoim życiu. Amen. I tego normalnie Bóg chce także. Tak Jako uczniowie, oni i On Zadaję pytanie. Ja zauważam, że Jezus, kiedy chciał coś uaktywnić w kimś, On zadaje pytanie. Wiesz, że Bóg zadaje Ci też pytanie. Wiele ludzi nawet o tym nigdy nie rozmyślają. Bardziej my, ludzie staramy się Mu zadać pytanie. Dlaczego mnie nie błogosławiłeś? Ja słyszę tak dużo czasami smsów niektórych otrzymują. Bóg mnie nie lubi, Bóg już nie chce mnie nic dać, bo Ty szukałeś nie Boga, a tego, co chce dać. On chce, On dobry. On dobry, Tata. Amen. Bóg jest dobry i niczego nie otrzymuje. Ale Bóg już nie tak ze mną. My nie ma, ty nie masz sierockiego serca. W serce Ojca zawsze jest z Tobą. Amen. Ale Jezus, kiedy chce w nas uaktywnić coś, on zadaje nam pytanie. Naucza się także w modlitwie zapytać Duchu Święty, czego Ty chciałeś w moim życiu? Co ja mogę? Nie co ja mogę tylko uczynić, jakie mogę cegle jeszcze położyć, ale Boże, co w moim sercu? Czego Ty oczekujesz? No, to jest relacja też, żeby On zadał Ci pytanie. A On zadaje. Przez Słowo Boże będziesz miał te pytania. Widzisz, On... I On zadaje pytanie uczniom, tak samo jak różne pytania zadaje Twojemu życiu, tylko może być Ty ich nie słyszysz. I dzisiaj niech Twoje uszy duchowe zostaną otwarte. Ja o tym będę się modlił. Żeby Ty otworzyłeś się na pytanie Boże. On, żeby uaktywnić wiarę, On zadaje pytanie. Żeby uaktywnić Twoją wiarę i przyprowadzić Ci w objawienie, a objawienie to już przyprowadzi do rezultatu. Wiara urzeczywistnia się. I on zadaje pytanie, za kogo mnie uważacie? Oni tak długo z nim chodzili. I nie raz on zadawał różne pytania. Niektórzym z nich on zadawał pytania pojedyncze. Na przykład, kiedy stanęli koło ludzi, którzy mieli pragnienie i byli głodni, spracowani, to on zapytał, kogo tam zapytał? Tymot e, Tomasza. On, pyta, on z nim porozmawiał o jego wierzy. I okazało się, że wiara Tomasza była słaba. No, taka pragmatyczna. Nie była serca. A tutaj on zadaje pytanie. Wiecie, za kogo uważają mnie ludzie? A oni już uczniowie, z nim chodzą cały czas. Oni go znali doskonale. Oni już gdzieś podświadomie rozumieli, że on, on nie ziemi ty. Oni z tej ziemi, coś z nim, on takie rzeczy nas uczy i w ogóle, i coś cały co czas się dzieje ponadnaturalnego z ludźmi. Oni widzieli, a o, o, i on zadaje, za kogo mnie ludzie uważają? Za kogo? I nagle objawiło się, że oni mieli każdy swoje różne zdanie. Na ogół każdy z nich tak powiedział. O, szukając odpowiedzi, jeden mówi, a on polegał na opinii ludzkiej, nie na to, co w nim. On mówi, no jedynie za, za proroka wielkiego, i nie tam jeszcze za Eliasza też ktoś powiedział. I Duch Święty, który tam przybył w tym momencie, on był nad Jezusem. On jeszcze nie był, nie był w samych uczniach, ale już był nad nim i jego obecność tak była, że była nad nim. I tą bliskość złapał Piotr. Mówi, jesteś synem Boga żywego. Bożym synem. I ta obecność w całości przyszła na nie. I on mówi, dobrze powiedziałeś, bo nie ciało ani krew Tobie to otworzyły. Czyli nie myślenie, nie sposób logiczny, rozumiecie? Nie sposób, on mówi, lecz Ojciec, który w niebie dał Ci to. Duch Święty przyniosł mu to. Amen. Objawienie to jest to, co Ty otrzymujesz bezpośrednio od Boga. Słuchając kazań pastora czy kogoś, w, w, w, w, jakiegoś Bożego człowieka, ty albo czytasz Biblię, ale otrzymujesz bezpośrednio od Boga, to jest objawienie. Amen. Objawienie czyni twoją wiarę żywą. Wtedy twoja sytuacja zmienia się. Bez objawienia, niczego w życiu nie zbudujesz. No, można trwać w kościele, tak? I przeżyć, przeżywać życie religijne, można tak powiedzieć. Ale bez objawienia. Biblię nie urzeczywistnia się w naszym życiu. Czyli to, co napisano. Obietnica, każda. Każda obietnica. Ich jest... Ktoś mnie zapytał, ile ich jest. Ja nie liczyłem ich. Ale ja zatrzymałem się, próbował policzyć, zatrzymałem się na liczbie około tam za dwotysięczny jakieś tam coś. I przestałem, bo powiedział mi, Bóg nie traci czasu. Ile jest obietnic Bożych w Biblii? ale nie przychodzą z, ob... Z, ob... Z, ob... z objawieniem. Amen? Słyszysz mnie? Stają żywymi. W każdą sferę Twojego życia Bóg ma swoje obietnice. I z tym daje objawienie, które czyni Twoją wiarę żywą. Jeśli ona nie ożyła przez objawienie, znaczy ona i nie może urzeczywistnić się jeszcze. Dlatego... Każdą rzecz, którą ty ruszasz w modlitwie, ruszasz, znasz, że ty potrzebujesz tam Boga, Bożego prowadzenia. Nie myśl od razu o tym, że, co On ma rozwiązać. Zacznij w modlitwie, Boże, jaki mam z Tobą relację, stosunek. Całsza modlitwa musi być z tego. Modlitwa ojczyna, zaczyna się z objawienia. Z objawienia o tym, jaki jest Bóg. Ojcze, znaczy on, pierwszy ojciec, amen, który jesteś w niebie, znaczy on nie jest tej ziemi. On był, niech się święci imię Twoje, nawet w tym małej modlitwie. To jest przykład, to jest obraz modlitwy. Tam jest dużo objawienia, amen. Kiedy stajesz w walce. Niektórzy z Was mają walkę teraz pewną. Za tym stoję też, z czym może Ty nie do końca jeszcze wiesz o tym. Za tym także stoję w siły ciemności, żeby Cię zatrzymać. Może być to sfera materialna. Może być to sfera Twojego powołania. Ale to jakaś ważna sfera. Albo w ogóle, żeby Ty szedł za Bogiem. Tam, gdzie jest bardzo, tam, gdzie jest ważny sfer, za nimi stoje, no, diabeł to wyszukuje. Bo to dla niego klęska, jeśli ty przejdziesz w to, wejdziesz w to, otrzymasz to, pójdziesz dalej. Dlatego on próbuje stać tam. Ale pamiętajcie, że kiedy wy stajecie, my już stajemy za, przed, za, za przed zwyciężonym wrogiem. Jezus zwyciężył. Diabeł tylko udaje, próbuje Cię nastraszyć tak, żeby Ty uciekł, żeby Ty odszedł, żeby Ty nie chodził na nabożeństwo, żeby Ty zostawiał. Przyczyny zróżne znajdzie, takie legalne, ale objawienie, ono jest bardzo ważne. I w którą by sferę Ty nie stałeś, szukaj bliskości z Bogiem. Izajasz, prorok w 55 rozdziale mówi, szukajcie Pana, dopóki jest blisko. To znaczy, bywają czasy, kiedy On nie tak blisko, wiecie. Choć Duch Święty nigdy Cię nie opuszcza, On zawsze jest Tobą. Co znaczy, kiedy blisko? To znaczy, blisko Cię jest objawienie. Tak jak Piotr dzisiaj także postanowił sobie uchwycić objawienie, wziąć go. No, Piotr umiał uchwycić, on miał taką zdolność. Proszę Boga, takie pomazanie, żeby umieć, bo... ale każdym razem, kiedy stajesz przed Bogiem, on gotów ci dać objawienie. Amen? Szuka Jego z całego serca. Bliskość z Duchem Świętym. Duch Święty. Teraz On wyjaśnia to, On daje nam to zrozumieć na naszym ludzkim języku, naszym ludzkim zrozumieniem. Bo On jest duchem mądrości. On duch prawdy. Amen. I kiedy ty z Nim chodzisz, ty objawienie otrzymujesz, otrzymując objawienie, ty zaczynasz go rozumieć, i On cię wyjaśnia, jak w to wchodzić. Ale stając w bądź jakiejś sprawie, nawet jeśli za tym stoją wrogowie, nie walcz prosto nie wiadomo jakimi środkami stawaj. Pierwszy i powiedz Panie, potrzebuję tylko Ciebie i Twojego objawienia. Zachariasz, prorok, mówi, nie wojskiem, nie siłą, lecz duchem moim to się staje. Niech On zawsze będzie w tym. Amen. Nie szukajcie prosto siły albo wspomagania. Wojsko to jest... Ludzie polegają na wojsku, na czymś takim. Ale szukaj objawienia. Tego cię wystarczy, żeby wygrać każdą bitwę. Już dzisiaj wyjdziesz i twoje sprawa, niektóre z was sprawy będą rozwiązane, otrzymując objawienie. Kiedyś nauczyłem się temu i kiedy przyszedłem przez pewne rzeczy i widziałem, że na początku każdy z tych rzeczy, niektóre rzeczy trwały rok, niektóre szybko będzie rozwiązane w kilka dni, a niektóre trwały rok lub kilka lat, bo były poważne rzeczy. Ale mówiłem, Boże, za każdą z tych rzeczy było objawienie i Ty dokładnie, słowo w słowo wypełniłeś to. Ale kiedy Ty stoisz na objawieniu, to Cię nie trzeba udowadniać, czy Ty już to masz. Nie trzeba ci mówić, módl się tak, jakby to miało. <gryś> to taka szkolna modlitwa. <gryś> módl się i myśli tak, jakbyś by to miało. <gryś> ja też tak uczuł w szkole czasami, bo, ale wyobraźnia Cię nie pomoże tutaj, prosta wyobraźnia. <gryś> pomoże Ci objawienie Ducha Świętego. Amen. Kiedy ono jest, Ty znasz, że ani okoliczność, ani burza, ani Fale, ani wiatry nie mogą Cię z tego miejsca podbić. Ty stoisz twardo, na twardym fundamencie. Wiatry wieją, a Ty mówisz, że ja że mam objawienie. Ha, halleluja! Bóg że mi powiedział i On tam mówi w tym objawieniu konkretnymi słowami. To nie jest jakaś mgła. Tam konkretne słowa, które jest także w Biblii. Amen! Każde objawienie idzie ze Słowa Bożego. On daje Cię twardy fundament. On daje Ci objawienia o Twoich bliskich. Jak oni będą zbawieni, stawaj na tym objawieniu. On daje Ci objawienia w Twojej materialnej sferze. Nawet jeśli stoisz w walce, On Ci pokaże konkretną treść Słowa Bożego. Stań na tym. Nie odrzucajcie ty nigdy. Nie lekceważcie. Ja dzisiaj nie chciałem nauczać w ogóle, ale jednak w głowie moje zawsze siedzą jakieś punkty. <śmiech> I przyszło mi cztery punkty teraz w drodze. I ja cztery punkty Ci dam. A ja nie chciałem nauczyć w ogóle. Mówię, ja powiem kazanie i my pójdziemy błogosławieni. Ja, ja dam Ci cztery punkty. Cztery punkty, których kiedy szukasz Boga, chodzisz z nim blisko, utrzymywać to, te, te, rzeczy, żeby objawieniem nie utracić. bo dlaczego ja ci dam? Żeby nie utracić. No to może Piotr, on bardzo dobry przykład, kiedy Jezus Jego jeszcze uczył, trenował, ćwiczył. On otrzymał objawienie i mój „Aleluja”. Ja wyobrażam sobie oczy Jego współbrać. <grystanie> Oho, a my co? <grystanie> Jezus dobry. On mówi, ty, że jesteś kością. Objawienie buduje się na czyli Kościół buduje się na objawieniu, Amen. nie na Piotrze Kościół się buduje, a na objawieniu o Jezusie Chrystusie. Ale tutaj i Piotr uu, w takiej obecności. Ja kiedyś otrzymywał tak, jak Bóg mnie to pokazywał, ja już prosto przeżywał namacalną obecność Jego. Ja mówię, wow, a jak tam z Piotrem to było, kiedy on tam Boże, Duch Święty, było dobrze. <laughs> I mija chwila, jeśli wy tam czytacie dalej, kilka tam czasu minęło, kilka tam godzin, nawet nie dni. I Piotr mówi inne słowa. Wiesz co... Bo Jezus dzielił się objawieniem o krzyżu, że ma pójść, ma umrzeć. Oni tego już nie mogli pojąć, bo to też objawienie. I tylko Duch Święty może to otworzyć. Ale jeszcze nie było na nich Ducha Świętego. Dlatego nie mogli to wmieścić. Ale nad tobą jest Duch Święty. Amen? I oni, i on mówi, muszę pójść, muszę umrzeć. A Piotr, nie no co ty, bracie, no Jezus. Chodzimy z Tobą cały czas. Jak je umrzeć? Bo on nie mógł sobie nawet wyobrazić, co się znaczy umrzeć. Jak to tak? Ty nasz nam z Tobą dobrze. Jest stabilność, ochrona. Cały czas my czujemy się, że jeśli by coś nie tak nakarmiesz, jeśli coś nie tak obronisz, jeśli coś nie tak cuda i znaki, uzdrowienia, uwolnienia. my z Tobą czujemy się dobrze. Jak to umrzeć? Jezus wraca się i mówi odejdź ode mnie, szatanie. Nie po tym, że szatanem był Piotr, ale dusza Piotra wpadła w duszewne pojmowanie. Czyli to jest niebezpieczeństwo utracić objawienie. Jak raz na tej duszewnej nocie ludzie tracą. Bóg jest duch i twój duch połączony z Bogiem. Amen. No, jeśli by. Nie Bóg, to nie daj Bóg. <laughs> ponieważ że On dał nam Ducha Świętego. Jest On z nami. I dlatego ta nauka nie trudna. Ja coś Ci podpowiem. Nie rozmyślę, że Ty masz za dużo. Pozwolimy mu powiedzieć to. Amen. Nie musisz. A jak ja to mogę? Jak ja to potrafię? Ty nie. Ty nie potrafisz. Ja nie potrafię. Ty nie potrafisz. On potrafi. On da rady. <laughs> Amen. Tylko warto z Nim pójść, wziąć to, że objawienie jest ważne. Ja mówię, taki ważny element, ale tak szybko my tego się pozbywamy. My zaczynamy chodzić w rutynach, w czegoś. I wtedy jest wszystko, i modlitwy, i, dobre, i ewangelizacja, i, i dużo działania. I Ty stara się, stara się, stara się, a nie wystarczy się te objawienia. To wszystko... Tak by Jezus powiedział, to wszystko dobrze i to czyń, ale weź objawienie. Amen. Nie przestawaj chodzić za Bogiem, nie przestawaj być wiernym, nie przestań być dokładnym, nie przestań tych kroków czynić, ale weź objawienie, żeby wszystko to stało żywym, realnym, żeby urzeczywistnienie przyszło w Twoje życie. Amen. Tam, gdzie jest objawienie, tam nie brakuje owocu trwałego. Ja pragnę, powiedział Boże ja, Boże, ja pragnę trwały owoc, jak jest w moim życiu, tak w Kościele. Boże, daj nam trwały owoc. Daj nam w naszej misji trwały, trwały owoc. Zapragnij trwałego owocu. Ewangelia Jana Jezus naucza, że ja przyszedłem, aby mieli owoc trwały. Nie taki, który przychodzi czasem, zjedli i już nie ma. A trwałej Ty przychodzisz od wiary do wiary. Od wiary do wiary. Amen. Od chwały i do chwały, mówi Biblia. Kiedy ja dam przykład tylko, jakby na tym przykładzie ja skończę modlitwą z Wami. W Starym Testamencie w Jozuego, w Księdze Jozuego, tam jest na początku, że w sumie historia toczyła się tak, że z był Mojżesz, jeśli wy pamiętacie. Kto pamięta, że w Biblii był Mojżesz? Mojżesz, prawda? Pamiętacie? On miał mocniejszą, wielką, wielką misję. Drugi takiej nie będzie. On nawet jest wymieniony w Nowym Testamencie. Jego misja jest niepowtarzalna. On wyprowadzał lud z Egiptu. My wszyscy wychodzimy w pewnym sensie z Egiptu. Bo świat Według Biblii to jest Życie w Egipt. Egipt Egipcie W Egipcie I my wychodzimy Jezus dla nas stał Tym życiem On nas wyprowadził W każdej księdze Biblii Wy znajdziecie Jezusa W Mojżeszu tam w tych historiach też jest Jezus Ale Obraz ten I Biblia mówi tam Ja nie będę już wdawać się w tej historii tylko, że w pewnym momencie Bóg powiedział i Mojżesz umarł, on nie wszedł do ziemi obiecanej. On wyprowadził, jego misję, on wyprowadził lud. Z pewnej tam przyczyny on nie wszedł i zmarł. Poszedł do, w niebo. Jozy, jego pomocnik, jego uczeń został. On, on był przyzwyczajony, że wszystko robi Jezus. Bóg rozmawia, nie Jezus, a Mojżesz. Bóg rozmawia z Mojżeszem. I on w takim stanie, ja też wyobrażam sobie, ja mówię, co by Bóg, co można mu dać? Mojżesz nie zostawiał dużo dziedzictwa, jakiegoś tam, nawet my nie widzimy, że Mojżesz był tam dobrym nauczycielem, że mocno nauczył. Nie zostawił. I Józef Pamiętasz jakieś, no, ważne zasady, w których poruszał się Mojżesz. Ale tak naprawdę on został i lud tam nowego pokolenia duchowego i mówię, jak z tym wszystkim dalej? Co? Gdzie iść? I wiecie, kiedy stajesz w każdej sprawie, w każdej sprawie, powtórzę, to jest potrzebne objawienie. I pierwszy, co daje Bóg Józu to jest objawienie. I on zaczyna się słów. Jak ja byłem z Mojżeszem, tak ja będę z Tobą. I w każdym miejscu, na które stopi, sto, stąpi stopa nog Waszych, dam Wam. To już było objawienie. On mówił, wow. a dalej? A dalej mówił, weź to objawienie i ja Wam poczytam. Józu go. my otworzymy w go teraz. On nie zatrzymał się euforycznie na tym. On nie powiedział, wała, wow, wow Bogu. To dobrze, że Bóg daje? Pierwszy rozdział, pierwszy rozdział Józuego. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza, tak, Mojżesz, mój sługa, umarł. A teraz, więc wstań, przepraw się tu, przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja ci, ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. On daje mu niektóre tutaj, oni dla nas, w Nowym Testamencie, dla nas ludzi wiary, tak samo ważne, on daje niektóre polecenia. To jest słowa, które muszą wejść w twoje także życie. Po pierwsze słowa w szóstym e, wiersecie Bądź mocny i mężny. Bądź mocny i mężny. On powtarza to kilka razy w tych wiersetach. Bądź mocny, mocny i mężny. Bądź mocny i mężny. Czyli da, dalej mówi nie bój się. dziewiąty werset. Czy nie przekazałem ci bądź i męż, mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Objawienie, słowo objawienie już przyszło na jego życie. Niektóre sfery ludzie otrzymują objawienie i nawet nie znają, że to objawienie z powodu strachu. Najpierw dzisiaj wyrzekaj się wszelkiego strachu, tam, gdzie twoja sytuacja czy życiowa sprawa ma być rozwiązana. Albo to jest powołanie, gdzie masz wzrastać. Bądź jak to strona. Mówię, każdy strach. Idź precz ode mnie. Bóg nie dał mnie duch bojaźni. Amen. Strach to zabójca, bądź jakiego objawienia. Można wtedy przykreślić i powiedzieć stop. Nawet jeśli będziesz euforyczny mieć to objawienie. Ale ja ci powiem, że strach, nie pozwalaj strachu przenikać. Wyrzekaj się wszelkiego strachu. Strach, nie mieć pracy. Strach, co będzie z dziećmi. Strach, co z moją przyszłością. Strach, każdy bądź rodzaj strachu. Kiedy usuwasz strach, natomiast przychodzi objawienie. Przychodzi objawienie, bo ono szuka miejsca. Rozumiecie? Jeśli to miejsce zajęte strachem, ono nie może tam wejść. Powiedz, strach, ja nie będę z tobą się zgadzał. Bo Bóg ma plan dla moich materialnych sfer. Amen. Ktoś przychodzi z długami i mówi, pastor, to bez nadziei. Ja mówię, nie bez nadziei. Bóg ma plan na moje finanse. Amen. Amen. On nie powołuje, dlatego, żeby cię zgnębić, czy zabić. On dał ci życie. Amen. To wykluczone, żeby On wziął nas i mówi, ja nie wiem, co z wami dalej robić. No, tak nie może być. U Niego jest plan na każdą sferę. On dokładnie zna, jaki, masz, jaki człowiek ma problemy duchowe, fizyczne i materialne. Amen? Wy mnie słyszycie? To jest prawdą, kochani. I pierwszy, on mówi w objawieniu, ja daję ci objawienie, ale nakazujecie, rozkazuje, mówi Pan, rozkazujecie, nie bierz sobą strach, nie bierz sobą, bądź mocny i mężny. Mężność to cecha, którą nam daje Bóg ktoś mówi, a jak ją zdobyć? Ona jest już w Tobie, ponieważ Duch Boży mieszka w Tobie. Amen. Mężność to nie męskość, to jest cecha Boga, który jest w Tobie, w Twoim życiu. Kiedy bierzesz Słowo Boże, kiedy ja biorę i znam, że jest okoliczności zagrażające. My stawali w okolicznościach. Ja nie raz w swoim służeniu stawałem w okoliczności, które zagrażali mojemu życiu, fizycznemu. Mojej rodzinie zagrażali. Diabeł on zły, on chce tylko zabijać. Ale ja, ja, ja znam, że jeśli ja staję na objawieniu, to nic mnie nie może przem no, jak przemóc. Nic. Tak gdzieś podkrada się strach myśli, znaczy tam to, ale stoisz na tym Boże, ty dałeś mi Słowo i ja z tego nie zejdę. Amen. Objawienie. To jest najmocniejszy plac darm. Nie mam po polsku słowa plac darm, sorry. Ja go używam 13 lat w Polsce. A po polsku tego słowa nie ma. Ktoś rozjaśniał się. No plac darm to jest taki plac, który ja zajął i nie zejdę. Znaczy jak na wojnie jest na no tak Plac, plac, nie plac, tylko plac. Ja stoję i mnie z tego nic, spróbuj mnie stąd. Bo ja i tym plac, plac, ten plac to jest to objawienie, które mi dał Bóg. I dopóki ja na nim stoję, ono, Bóg pracuje nad nim, żeby ono rzeczywistniło tą wiarę, którą ja mam. Amen? Słyszycie? I wtedy staje się. I wtedy staje się. Ze zdrowiem tak samo. Jest sfera uzdrowienia, które natychmiast. A jest gdzie, a jest tam, gdzie trzeba stać na objawieniu. Ja znam ludzi, którzy walczyli z rakiem i zwalczyli go, ale stanęli na objawieniu. I objawy raku jeszcze przez rok, dwa objawiały się. Ale człowiek żyje, ale stoje na objawieniu. Po kilku latach rak znikł. Uciekł. Bez chemii nawet. Bo były takie sytuacje, które tam już nie pomagały. To no, nie można było robić te i, i dlatego mówi stań na objawieniu bądź mocny i mężny i nawet kiedy ty zaczynasz iść wiarą, bo Bóg daje słowo i Ty, On pokazuje słowo wiara bez uczynku jest miała martwa Ty coś robisz w większym stopniu w finansowych sferach, zauważcie ja Wam prosto mówię realność w większym stopniu w finansowych sferach Wyjście i ruszenie z objawieniem jest związane z dawaniem. Powiedz słowo, z dawaniem. Kiedy człowiek daje, on sieje. Ja dzisiaj nie, roz, nie mówię, nie nauczam was o sianiu i nie mówię, gdzie siać macie, i jak to, bo, bo to jest wasza sprawa osobista z Bogiem. Amen? Tylko Biblia mówi, że Bóg daje siewcy ziarna. Komu? Siewcy. Nie prosto komu bądź komu ale siewcy. I jeszcze, jeszcze, kochani, dalej mówi w drugim rozdziale ja przeczytam, drugi rozdział, tutaj że w go. A Józef, syn Nunan wstał, e, wysłał z trzecim potajemnie dwóch mężów, nie, stop, trzeci rozdział, muszę trzeci wziąć, ja opuszczę drugi, Chciałem i drugi czytać, bo Trzeci, wezmę. Józef wstał wcześniej rano. I wyruszył, i wyruszyli oni, on oraz wszyscy synowi izraelscy z Szytim i przyszli do Jordanu. Czyli to była droga do ziemi obiecanej. To była droga do ziemi obiecanej. W Nowym Testamencie to się użyczyć, Każda odpowiedź na modlitwę, to już, e, stało się przez Jezusa Chrystusa. I oni, Biblia mówi, oni tam przenocowali, zanim się przyprawili. Po upływie trzech dni przeszli przełożeni przez obóz i nakazali ludowi, gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana Boga Waszego i kapłanów lewitów niosących ją, to także wy wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około dwóch tysięcy łokci, nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo ta, tą drogą przed tym nigdy nie przechodziliście. A Jozue rzekł do ludu, poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Do kaplanów zaś Jozue rzekł, podnieście skrzynię przymierza, i podej, po, przej, przejdźcie przed, przed ludem. Podnieśli więc skrzynię przymierza i szli przed ludem. A Pan, pan rzekł do Jozuego dzisiaj zacznę wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. Ty zaś, nakaż kapłanom niosącym skrzynię przymierza. Gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie. Po czym rzekł Józef do synów izraelskich, zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana, Boga Waszego. Jozuje rzekł, po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród Was i że na pewno wypędzi przed Wami Kananyczyków, innych tam wrogów. Oto skrzynia przymierza Pana całej Ziemi przejdzie przed Wami przez Jordan. Wejście sobie więc dwunastu mężów z plemion izraelskich po jednym z ka na każde plemię, gdy zaś stopy kapłanów niosących w skrzynię Pana władcy całej ziemi staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan i kapłani niosące skrzynie przymierza szli przed ludem, a gdy niosące skrzyni doszli do Jordanu i nogi kapłanów niosących skrzynie zanurzyły się w e, przybież, przybrzeżnej wodzie. Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów. Wody zatrzymały się i płynące Płynące z góry stanęli jak jeden wał w znacznej odległości od miasta Adam, położonego w Bóg od Zartan, a płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego, znikły zupełnie i lud przyprawił się naprzeciw Jericha. Kapłani niesą ze skrzyni przymierza Pana stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordano, a cały Izrael. Przeprawiał się do posuchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan. Wiecie, każde, każde rozwiązanie, ono potrzebuje pewnego przejścia. I w duchowym świecie to się dzieje. Osobna jest sytuacja, której ty oczekujesz. Ja mówię, Bóg powołuje cię do owocu trwałego. Objawia ja, żeby dużo o tym nie rozmawiać dzisiaj, prosto wam powiem. Skrzynia przymierza. Wy zauważyli, że cały te treści powtarza się pojęcie skrzynia przymierza, skrzynia przymierza. Zauważyliście? Oni ją podnosili, oni ją mieli wziąć, oni mieli do niej określony stosunek mieć, bo tam w jednym miejscu pisano, że nie zbliżać się, bo to był obraz, że tam... I znacie, co takie skrzynia, skrzynia przymierza? To jest objawienie. To jest objawienie. Objawienie jest cenne. W objawieniu jest sam Bóg. O czemu on powiedział, nie zbliżajcie się? Bo oni nie umieli z nią jeszcze. To jest niebezpiecznie też było. Teraz bezpiecznie Bóg Święty jest Tobą. On do złego Cię nie doprowadzi. Amen? Słyszysz? Ale. Kiedy Ważność było w tym, wszędzie, gdzie skrzynia przymierza pojawiała się, było rozwiązanie. Najpierw to kapłani w Nowym Testamencie, Biblia mówi, że wszyscy, którzy w Jezusie Chrystusie stają królewskim kapłaństwem. Amen. Mówi, najpierw kapłani musieli wejść w to, a sprawa była nie w samych kapłanach, sprawa była w skrzynie przymierza, w objawieniu, powiedz w objawieniu. Cała sprawa w rozwiązaniu, w życiowych sprawach, w życiowych odpowiedziach jest w objawieniu. Objawienie daje Duch Święty ze Słowa Bożego. Amen. co życie. niektórych sfery swojego życia to już otrzymywałeś objawienie. A niektórzy dawno, dawno tam słuchają. <śmiech> Dzisiaj Bóg daje Ci deszcz. On zrasza Twoją ziemię. Ale weź to objawienie. Ty musisz wziąć, znać, jak z nim. Po pierwsze, żeby go nie utracić, a żeby ono z to, z czym przychodzi. Nie zgadza się z bojaźnią, bo Bóg nie dał się bojaźni. Amen? Nie noś strach. Jeśli tam siedzi strach w tej sferze, o której ty oczekujesz, że to może się nie stać, może nie, nie wiem, co będzie, to wyganiaj wszelki strach. Amen? Na przykład ktoś, myśl przychodzi, nie będę tu miał, a jeśli co, a jeśli w ogóle, a jeśli co się stanie... To wszystkie rzeczy, które przychodzą z obawy, a obawy to jest wyrażenie strachu, rozumiecie? Obawy, bojaźń, obawy. Nie zgadza się, Bóg jest wierny, amen, On jest wierny, On dał ci objawienie o twoim życiu, On dał ci objawienie o twojej rodzinie, On daje ci objawienie o, tu, o twoim uzdrowieniu, On daje ci objawienie o twoich bliskich, On daje ci objawienie o twoim powołaniu, On daje ci objawienie o kościele. W Twoim kościele, gdzie Ty, Bóg postawił Cię wzrastać, jest objawienie i ono ma, się, ma być także w Tobie. Amen. Kościół bez objawienia, on nie będzie w twardym owocu, tylko w dorywczych. Znaczy, jak praca dorywcza, a ludzie chcą mieć stabilną pracę. I Bóg chce, żeby Ty miał stabilną. On ma z Tobą jedno same takie zdanie. Alleluja. On nie chce, żeby ty miał finansy dorywcze. Ale chce cię błogosławić, żeby ty stał na twardym fundamencie. To jeden powiedział, Boże, to daj mi milion, to będę na twardym fundamencie. Wczoraj my w szkole rozmawiali. Żadna suma, kwota nie jest taką, która cię zadowala. To tylko tak myślisz. Po temu, że jest finans, który przyjdzie więcej, niż ty możesz wytrzymać, i to cię zabije prosto. A Bóg mówi, gdzie ja cię znajdę później. <laughs> w banknocie. To jest niebezpieczne. Ale Bóg mówi, że najpierw, najpierw stan na objawieniu. Ja zawsze wydzielę ci tyle, ile potrzebujesz. Amen? I ponad to. I ponad to Bóg daje. Ale zauważcie, w tej całej treści, którą to czytam, dalej oni stanęli, otrzymał Józef objawienia o tym, że Jericho ma paść. Jericho to ściana, która może stoi w Twoim życiu. I znów taki przyczyną było, że oni ze sobą wzięli skrzynię przymierza. Ona zawsze przybywała razem z nimi. Rozumiecie? Tam, gdzie oni wychodzili ze skrzynią przymierza, stał się cud. Widzicie, jak tam rozstąpił się Jordan. To jest podobny cud, jak Morze Czerwone się rozstąpiło, kiedy Mojżesz. Pamiętacie? Rozstąpił się Jordan zatrzymali się wody rzeki i oni po suchym poszli. My tam czytali razem, po, po, po polsku tak brzmiało, no. Po suchym oni wyszli. Ale co tam stało pośrodku tego? Objawienie. Objawienie. Powiedz słowo objawienie. Skrzynia przymierza to jest objawienie. Bóg mocno to ocenia, On zna, że bez objawienia my nigdzie nie możemy ruszyć. My możemy mniemać dużo. My możemy emocjonalnie wierzyć dużo. My możemy być na nasyceni na, na w nabożeństwach, prawda? My może być zbudowanie w modlitw, takie wewnętrzne zbudowanie. Ale żeby rozwiązania pewne nastąpiły w naszym życiu, potrzebne jest objawienie. Żeby walczyć z wrogiem, potrzebne jest objawienie. Amen? Ty widzisz, że w każdym walkie, w którym ty z objawieniem wstąpisz, to już przegrana jest szatana. Już przegrana jest diabła tam. W walce, w której ja staję, znam, że ja mam objawienie, ale nie mam jeszcze rozwiązań to ja mam, mówię, ja już mam wszystko. Mnie więcej niczego nie potrzebne. Ja mam wtedy wszystko. Amen? Ty uvidzisz, jak Bóg zaczyna ci dać objawienie, On daje ci, spierwa może być obietnicę ze Słowa Bożego. I nagle ona staje objawieniem, ona ożyje w tobie. Ty będziesz nawet wieczorem spać, kładąc się i ona przychodzi w myśl, Bóg mi powiedział. Bóg mi powiedział. I na tym stań. Niektóre rzeczy z objawienia ucz się zapisywać, zapisuj. To jest też normalne, bo człowiek szybko zapisa, zapomina niektóre rzeczy. Niektóre objawienia, które Bóg ci daje, oni nie, nie znajdują się w dwóch, trzech słowach. Niektórzy mogą być w krótkich słowach. Niektórzy jest w całej treści biblijnej, jakaś treść z, z Pisma, że stanie się tak w twoim życiu. Weź to i zapisz sobie. To jest objawienie Boże i na tym stój. Bóg czynił w moim życiu także dawał całe treści, kilka rozdziałów czasami, w poważnych sprawach, w poważnych walkach, gdzie całe siły ciemności były za, e, zaangażowane, żeby prosto zniszczyć moje życie, zniszczyć. A ja mówię, ja Boże, ja oprócz tego objawienia niczego nie mam. I później my się dalej po latach, dwa, trzy lata, my z moją żoną się dalej, a ona mówi, Boże, Słowo w słowo, litera w litera, wszystko wypełniłeś. Każde słowo to tak samo. Boże, Bóg jest wierny. On jest wierny swojemu obietnicom i objawieniu. Amen. Objawienie przychodzi z Duchem Świętym. To nie jest to, co my sobie wymyślili. Ty poczujesz, że Duch... Tobie nie trzeba udowadniać, że to Duch Święty cię objawiał. Nawet ludzie spróbują, no wiesz co, ja to... Ja znam braci, którzy otrzymywali objawienia. Objawienia ty możesz otrzymać dość często. Otrzymuję po mnobożeństwie. Bóg powiedział moje życie, halleluja! A druga osoba, no ja wiem, nieźle to jest. Tak, no. I człowiek od razu, czy w ogóle Bóg mi to powiedział po takiej rozmowie. Bo czasami wokół Ciebie jest znaczenie zniechęcające, które wysysają. Dlatego niektóre objawienie, ja Cię czemuś nauczam teraz, niektóre objawienie, zachowaj do, do pewnego czasu, nie, nie rzucaj, to jest perwy. Widziałeś perwy? Te sklepy, które mają te brylanty, oni nie chodzą i nie rzucają to na drogach. Oni to w safe, safe, czy, w safe czy tam, czy mają to, pod, później pokazują to z daleka. No pod ochroną wszystko. To nie rozrzuca się, perły nie rozrzucają się. Otrzymujesz objawienie, nie wszystkim objawienie od razu rozrzucaj go, zatrzymaj go w sercu, zapisz go. Amen? Ja was coś ważnego teraz mówię. Zatrzymaj to w sobie, podziel się z bliskim człowiekiem, który nie, nie stłumi tego, nie... I módl się to, o tym, i stawaj w tym, i idź w tym. Amen? To jest o tym skarbie, o którym wy znajdziecie, kiedy Jezus nauczał o Królestwie Bożym, jakie ono jest, jakie w nim zasady. Ja was też o tym dzisiaj także nauczę. W Królestwie Bożym działa zasada objawienia. Wszystko w Królestwie Bożym staje się przez objawienie. Niczego w Królestwie Bożym nie staje się bez objawienia. W ogóle niczego. Ale ty jesteś obywatelem Bożego Królestwa fizycznie jesteśmy ty jesteś obywatelem Polski. Ktoś może być przyjechał, nie. no, ale ty, ty w, w Polsce. No. Ja obywatel kilku krajów. No, u mnie jest podstawowe obywatelstwo to jest niebo. O tak. I Biblia, całe Słowo Boże, mówi, że Ewangelia, Królestwo Bożego, znaczy ono jest, i ono jest realne, ja go doświadczam i Ty go doświadczasz. Amen? To jest to miejsce, gdzie Bóg. I od te perły, oni nie rozrzucają się. To jest to, co postawiło w zwyczajstwie naród Boży razem z Jozujem. Oni stanęli dzięki tej skrzyni przymierza, że oni nie zlekceważyli, oni wysłuchali słów Pana i byli uważni do tej skrzyni. On mówi, to wyglądało, inni narody patrzyli, mówią, nie, to coś tam, ludzie będą podważać twoje wiarę, ale Ty stań i wierz Bożemu Słowu. Amen. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Żywe i niczego poza Słowem tak żywego nie istnieje, jak samo Słowo Boże. W ogóle. Ono jest wieczne, bo my dzięki Niemu idziemy w wieczność. Jezus Słowem się stał. Słowo stało się ciałem. Aleluja. Ostatnie, to będzie w drugi Samuela 6. Możemy na sekundę tam sięgnąć. Druga Samuela 6 druga, Samuela 6. druga Księga Samuela 6. Druga Księga Samuela 6. Szósty rozdział. Szósty rozdział. Ja przeczytam treść. Tą. Ja przeczytam. Jeszcze na sekundę skup się, proszę Cię. Duch Boży cię objawia coś. I skup się na tej treści, którą przeczytam teraz. Biblia mówi tak. Potem Dawid, szósty rozdział, pierwszy wierset. Potem Dawid zgromadził, zgromadził znów trzydzieści dobro, tysięcy dobrowych wojowników z całego Izraela. I ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Bali, Judzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów, siedzącego go nad cherubami, i wwieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz ze skrzynią Bożą. A Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach, z cytrusowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach, cymbałach. A gdy dotarli do klepiska Nahona, Uza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać gdyż woły się potknęły i rozpalił się gniew Pana na łzy i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją ręki ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził łzy takim ciosem i nazwał to miejsce Perez Uza i tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża? Nie chciał więc Dawid sprowadzić do siebie skrzyni Pańskiej, do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gad. I tu ja zatrzymam się na chwilę. Pierwsza rzecz, ja dam od razu Ci po kolei cztery ich. Cztery. Jak otrzymywać objawienie, jak wejść w każdą sferę, żeby wiara urzeczywistniła to, co, czego ty prosisz w modlitwie, czego oczekujesz, jaka jest wola Boża na twoje życie. Po pierwsze, tak jak wy już znacie, tam poprzednio mówili, nie dopuszczaj lęku. Dawid potknął się o lęk tutaj. Ale ważność tego, co to spowodowało, co spowodowało zazwyczaj a jak on powiedziałem, Duch Święty, On wyznacie o tym, że On jest z nami. Przez śmierć Jezusa, Duch Święty jest z nami. On nam dał. Amen. My mamy tu Go ze sobą, w sobie. Ty chodzisz z Nim. Rozwijesz z Nim wzajemne stosunki. On pomoże Ci unikać różnych błędów i niewłaściwej drodzy, drogi. Ale także reaguj na Jego podpowiedzi. Wiele razy ludzi Bożej i Kościół. Oni na tyle zajęci już czymś, co poznali tam, e, próbujemy emocjonalnie jakoś iść i nie reagujemy na podpowiedź. Nawet służenie staje się takim formalnym. Jeśli służenie, ja od najbliższy czas powiedział, zrobimy spotkania usługujących. Potem, że jeśli służenie, ono formalne nie po tym, że tam ktoś zły w tym służeniu, po tym, że jakieś nie to podejście może być i trzeba szybko uczyć się reorganizować się. Tak samo w życiu. Trzeba być gętkim. No, Duch Święty on powiada i trzeba uczyć się być posłusznym, nie być sztywnym. Znacie takie pojęcie sztywnym? Nie da się za nim iść cały czas być sztywnym. Kiedy on mówi, być mocny i twardy, no, to nie oznacza sztywny. Umieć Zanim nim pójść, umieć go wysłuchać, czy czynić woli Bożej, służyć woli Bożej, a nie w swoim, nie to, co ja chcę. Przykład Uza, tam Uza, my czytali. To jak jakby wydaje się najpierw, spierwa ktoś powie, jak to Bóg mógł tak postąpić. Przede wszystkim czytając to, ty nie znajdziesz, że Uza zrobił jakieś przestępstwo tam. Na to razem tam był grupa usługujących, niosą tą piękną skrzynię przymierza, czyli to objawienie, i Uza postanowił, bo Bóg niczego nie powiedział o tym, a Uza postanowił sam po pomóc, rozumiecie? Czyli ja nazywam to zazwyczaj, jest samowolne służenie. Ludzie próbują coś robić, ale Bóg im nie mówi. Czyli nie ma potwierdzenia w tym. Może by ci pastor już parę razy podpowiedział o czymś, ale jeszcze próbujesz coś, nie róbcie samowolnego chodzenia, bo to jest niebezpieczne. Ze skrzynią przychodzi wszystkie błogosławieństwo ale jest pewne niebezpieczeństwo, że człowiek może trafić w takie... No, Bóg nikogo nie zabije, pamiętacie? To tylko obraz, powiedz obraz. Bóg jest dobry i nikogo nie zabije. Ale co się staje w takim razie, jeśli my czynimy samowolne służenie? Kościół staje martwy. No formalnie. Dużo usługiwań, dużo czego, brak rezultatu. Ty że nie chcesz, żeby ty dużo robił, ale zero owoców. To że nienormalne. No prawda? Amen? Kiedy czynisz z Bogiem, jest skuteczność, jest rezultat. Pierwszy, zawsze, kiedy chodzisz z Nim blisko, On cię uczy wysłuchać Go. On uczy nas stworzyć właściwą atmosferę, która, w której będzie przybywać Boża bojaźń. Atmosfera, w której On przybywa. Atmosfera kosztuje. I w ogóle chodzić z objawieniem, to jest też czegoś kosztuje. Dlatego Ludzie bardziej wybierają żyć w religijnie, bo ono niczego nie kosztuje tobie. Niczego. Żyć objawieniem to trochę tam jest już ofiara. Ale to warte. Potem może z objawieniem przychodzi wszystko, czego ty oczekujesz. Wot w odczynę sprawę. Z objawieniem urzeczywistnia się Słowo Boże. I tutaj uza... Jakbym po naszym, z naszej ludzkiej duszewnej. Pamiętacie, ja wam opowiadał o Piotrze, który wpadł w duszewną pułapkę. No, na początku. Mówił, że spierwa no szymal objawienie, a później próbował zatrzymać Jezusa, żeby on nie krzyk na krzyż. Jezus nazwał go szatanem. Pamiętacie, ja na początku wam. Nie wpadajcie w duszewną pułapkę. Czasami służenie twoje może być duszewne. Wysłuchajcie mnie? Czasami twoje chodzenie z Bogiem może być prosto Boga w tym nie ma, a ty próbujesz nieść jakąś formułę. Ja zauważam, że niektórzy ludzie mogą nawracać ludzi na, w domach, na ulicach, formuła. Tam nie ma Boga. A ludzie będą nawracać. Się. Ty będziesz spis i przychodzisz u mnie spis ludzi, którzy nawrócili się. 500 osób. A w Twoim życiu zero owoców. Wysłyszycie? Po temu. To jest numer jeden. Nie, nie wpadaj w tą pułapkę samowolnej posługi. Chodź blisko z Bogiem, bądź posłuszny. Wysłuchaj, co mówi Bóg i co mówi Ci Słowo Boże, co mówi pastor w Kościele. Amen. Bądź posłuszny, prosto i tyle. Ja wierzę, że ludzie nie stają nieposłusznymi i nie wchodzą w samowolne służenie od razu, jako nie chcą, tak. Nie, ludzie wszyscy, ja, ja tak mam nastawienie. Wiecie, ja taką mam nastawienie. Nawet jeśli źle się zachowują, jest ludzie, które bardzo źle się zachowują czasami. A ja i tak kiedyś postanowiłem, będę o ludziach myśleć dobrze. Bo zmieni się człowiek jutro. <grystko> wszystko będzie dobrze. Trudna, prawda, to nauka. <grystko> Bo z ludźmi tak trudno. <grystko> ale ja staram się zachowywać... Sam by nie dał rady. Tak uczył mnie Bóg i On... Ja mówię, jeśli Ty mnie nie pomożesz, to ja nie potrafię. Z ludźmi trudno. Ale proś Boga, żeby... No. Ale tutaj, kochani, powiem jedną rzecz ważną. Wiecie, jeszcze raz mówię. Z Uza, z naszego punktu widzenia ludzkiego, niczego złego nie uczynił. Na odwrót on pomocniczym był. Bum! To, czego czasami pastor wymaga od ludzi dawaj, pomagaj, dużo pomocy potrzebne, dużo roboty i to jest normalne, wymagać tego niepotrzebne. Ale tu chodzi, że czasami ludzie na tyle już zanurzają się w to, zapomnieli, że chodzenie z relacji z Bogiem jest numer jeden. Oni już zamieszczają to e, no, robienie czegoś, działam, działam, a Bóg mnie nie daje. Później smsy otrzymują, ja tyle choruję i działam, a Bóg mnie nie dał. Nie, nie, róbcie tej pomyłki. Żeby nie wpaść w martwość. Poczemu obraz łzy to jest obraz martwości. Tak człowiek trafia w martwy stan. Diabel chytry i on jak raz na tym pierwszym pułapie zawsze trzyma człowieka. Człowiek i nie żywy i nie martwy. Służy Bogu, a nie ma rezultatu. Próbuje iść, kościół jest, życie jakoś jest, ale nie wszystko jest dobrze. No, i w ogóle jest niedobrze. <śmiech> I tak dalej. Znaczy, taki stan martwy i człowiek Czas od czasu, czasu wy, wynurza się, mówię, a powietrze duchowego, aleluja, Bóg jest żywy, a później z... Bóg mówi, że posłuchaj, nie bądź jak ten Uza, nie wpadajcie w pułapkę łzy, weźcie skrzynię przymierza i bądźcie przebywajcie z nim w bliskości zawsze. Duch Święty dlatego zdany nam jest. Jezus oddał swoje życie także, dlatego żeby Duch Święty był z nami. Amen? To także jedna z przyczyn, dlaczego Jezus umarł, żeby Duch Święty był z nami. On mówi, ja pójdę a, i będę prosić Ojca, dawam innego pocieszyciela, który nauczy was wszystkiemu. On mówił o Duchu Świętemu. Amen. On da wam innego. On, mówi, on da wam swój Duch. Boży Duch jest z nami. My narodziliśmy się tak, przez, także od Bożego Ducha. Halleluja. Miej z Nim relacje. On zawsze będzie Cię poprawiać, żeby byłeś owocny, żeby służyłeś, żeby Ty nie próbowałeś e, sam siebie wywyższać. Kiedy chodzę w Duchu Świętym, trudno wywyższać siebie. Trudno. Niektórzy kościoły, czy ludzie zaczynają cały czas nauczać, nie można tego, nie można tamtego, bo wywyższasz siebie. Nie można powiedzieć, że znaczy, niektórzy nie mogą niczego uczynić Bogu, dlatego, że oni cały czas, ja kiedyś tak kazanie, że oni kiwają na Boga. Chociaż prawidłowo w Biblii rozumieć tak, że wszystko czyni Bóg, to nie my. Amen? Ale kiwać na Boga ty też nie możesz. Wiara w tobie. Bóg ją wziął z siebie i dał tobie. Amen? Wtedy on mówi... Zamiast tego, żeby powiedzieć, Boże, uczyń coś, on mówi, jak Możesz powiedział, wstań i ty powiedz tej sprawie, amen. Ty wstajesz w modlitwie wtedy i mówisz, ani nie mówisz, to ktoś to uczyni. Tak często w ewangelizacjach ludzi wychodzą i mówię, Bóg was tam kocha. Nie, ty powiedz, że Bóg kocha i ja kocham, we mnie jest miłość Boże. Możesz nawet nie mówić, a ona będzie w tobie, amen, bo Bóg jest w tobie. Wiele ludzi, wielu ludzi prawdziwie nawracają od tego, że Bóg jest w tobie, a nie od tego, co ty tylko mówisz. Amen? O. My chcemy to naprawdę, chcemy widzieć prawdziwość, pra, prawdy, prawda jest, prawda, ona nas uwalnia. I potem nie czynimy tego e, samowolnego. Lepiej chodzić w Bożej. To jest najlepsze. Amen? Uza wyszedł z woli Bożej. Chociaż uczynił według naszego ludzkiego punktu niezłą rzecz. No nie, nie to, że niezłą, ale podtrzymał skrzynię. Fizycznie wyglądało tak, to Pum! ona chciała tam wypaść. A Bóg mówi, że nie mówiłem tego, nie dotykaj. Musisz czynić to tylko, co Ci powiedziałem. Ja nie znam, od... ja nigdy nie zapytałem o Boga, co by Bóg uczynił, żeby ta skrzynia nie upadła. A ja nie u Niego jest tysiące rozwiązań. Grawitazio. no, Ja nie wiem, jak był Bóg to czy Ale z drugiej strony nie, i bądź posłuszny. Wtedy Bóg będzie działać. Amen. Chcesz ponadnaturalne rzeczy widzieć? Chcesz widzieć prawdziwe cuda od Boga? To bądź posłuszny i nie wpadaj w pułapkę łzy. Kościół, nie wpadaj w pułapkę łzy. Ja dzisiaj będę w modlitwie też modlę się. Boże, uwolnij nas od tego, jeśli my to robili. Jeśli my robili samowolne rzeczy, uparte, jeśli my byli sztywne. Nie słuchali Cię, Duchu Święty. Jeśli my próbowali coś czynić i wymagać coś od Ciebie. Kiedy człowiek czyni, religia taka, tak stworzona, zakon. Zakon próbuje coś czynić, później wymaga. A Bóg mówi, że ja Wam nic nie winię. Ja już oddał Syna. Amen. Alleluja. I druga rzecz, której tutaj e, czytamy, ważna. Pierwsza to jest ten, ten połap łzy. Druga...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 I całemu jem go domowi. A gdy doniesiono królowi Dawidowi, Pan błogosławi domowi Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy, ze względu na skrzynię Bożą, to wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda. Ja tu zatrzymam się. To druga rzecz. Wiecie, że tam, gdzie jest objawienie, tam przychodzi błogosławieństwo. Dom, który otwarty na domowe grupy, na prowadzenie Bożych spraw, w nim będzie zawsze błogosławieństwo. Ja wam gwarantuję to. Każdy dom duchowy, każdy człowiek, który otwarty Bogu, słuchać go, chodzi z nim, jego życie będzie błogosławione. Tam, gdzie w domie, w którym jest objawienie Boże i dom ten otwarty na to, tak jak w tym przypadku tu napisano, tam wiecie, ten domczyk on domczyk takimi a nie, to narodowość. No, obet. Obed. Obed. To nie polski. <śmiech> Obed. On w ogóle nawet nie przypuszczał sobie, że z nim może przytrafić się takie błogosławieństwo. Jakby ta skrzynia tam przypadkowo trafiła, bo uza robił swoje rzeczy i up no, był upadek, tak? Dawid z się po tym wszystkim. I zostawił tą skrzynię, oni zostawili w domu Edomczyka. To nie był Izraelczyk, Edomczyk, rozumiecie? Nawet sądzy człowiek. Ja sobie myślę, Boże, jeśli błogosławieństwo, jeśli Twoje objawienie nawet do ludzi przychodzi do innych, niektórzy w kościele mówią, po czemu tam kogoś Bóg błogosławi? <głosławie> po temu, że serce otwarte. Otwórz swój dom duchowy. Отвышь твой дом физичный и увидишь благословение в своем жизни. Аминь. Постановь себе, чтобы твое жизни, твой дом, твое жизни были завтра открыты Богу. Нех в твоем доме мешка. Я буду сейчас так же раз, Абы в твоем доме было объявление Духа Святого. Аминь. Так же и ты, Боже святыня. Каждый дом, коханья, Drogocenny kościół, każdy dom, to słyszy teraz w internet nasze kazania, każdy dom, każdy dom, który przychodzi z skrzynia Boże, czyli tam, gdzie jest objawienie Boże, będzie błogosławiony. Zawsze tak jest. Ja jeszcze nie widział, żeby ktoś był otwarty Bogu. I przyjął z radością skrzynię i mówił, Boże, mieszkaj we mnie i mój dom otwarty dla Ciebie jest. Я не говорил, что каждому дому должна быть группа домов. То запитайте у лидеров услуги может быть, так в целом, чтобы в каждом доме. <laughs> Мы так постановили. У нас есть... Бог нам дал такую визию. Каждый дом для Пана. Каждый дом в Польше. Это правда такая большая визия. Nie zmniejszajcie wizji Bożej. Bóg chce zbawienie każdego, każdej rodziny. Amen? Każdego domu. Ale zauważcie, na tego domczyka. On nawet sobie... Jemu nawet nie śniło się. To, ja kiedyś to wyobrażałem jak animacja. Mówię, on nawet sobie nie myślał o tym. Bumc, ktoś zostawił w skrzynie, i przez trzy miesięcy jego dom prosto był wysypany błogosławieństwem. na nim. mógł mówił, że skąd to wszystko? Wow! Do tego czasu, ja niczego nie zrobiłem do tego. To jest łaska. Wiecie, że Bóg daje z łaski. Amen? To, że jest łaska ale on przez trzy miesiące na niego wysypane było błogosławieństwo. On mówił, Boże, skąd to wszystko w ogóle? Co się dzieje? Błogosławione działanie moich rąk, błogosławione moje wyjście i wejście, błogosławione moje dzieci, błogosławione moja żona, błogosławienie mojej krewni, błogosławiony cały mój... Co się dzieje, Boże? Błogosławiony mój Kościół. Ktoś zostawił chrzenie przy mnie. U Boga niczego nie było przypadkiem. Wtedy to tylko obraz. Dzisiaj Duch Święty daje Ci objawienie, mówi, weź to i Twoje życie będzie błogosławione. Amen. Tam, gdzie przychodzi objawienie, pamiętaj, błogosławieństwo z Nim przychodzi, bo sam Bóg jest błogosławieństwem. Błogosławieństwo to nie jest to, to co nam dali. To, co nam dali, to jest owoc czasowy, a Bóg jest owoc trwały. Amen. Trwały to bez przystanku. On cały czas jest. Cały czas on na nowo się rodzi. Li Biblia mówi, że twój liść nie będzie się więdnąć. Nie będzie wi więdnąć. Będzie wydawał owoc. Każdym razem. Każdym raz, nie raz na sezon jakiś. U Boga jest inny sezon. Twój sezon. Hallelujah. Dalej jeszcze od ja kończę. Zobacz. A, kiedy niosące skrzynie, kiedy niosące skrzynie Pana, czyli Dawid po tym dwunasty wiersy, tak, gdy doniesiono królowi Dawidowi, Pan błogosławie domowi Obeda Edomczyka i, i wszystkiemu co do niego należy ze względu na skrzynię Bożą, wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. Kiedy niosący skrzynię Pana postąpili sześć kroków, on składał rzeżną ofiarę, na rzeżną ofiarę wołu i tucznego barana. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem. odziany zaż był w lniany efot i sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynie Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. Tu my widzimy poprawę. Powiedz ze mną słowo poprawa. Nawet Dawid jako Boży Król, jako Król, który był od Boga, błogosławiony był Duchem Świętym, nawet on poprawił się w swoim myśleniu. Pierwszy, oni czynili własnoręczną ofiarę. No, co chci chcieli i myśleli, że Bóg to weźmie. Dalej on znał, że tutaj już trochę inna. Duch Święty inaczej podpowiada, że czegoś innego realnie oczekuje. Już nie, nie, nie było syndromu Łzy tego, no. że tu, tu była ofiara. W pierwszym przypadku, kiedy oni nie szli, wy nie znajdziecie, że oni składali ofiary. I tu ofiarą jest nie tylko tam materialne rzeczy, chociaż w finansowych sferach zawsze działają i także składania materialnych, finansowych ofiar. Ale tu nie tylko to, to ofiara Twojej duszy. Tańczyć przed Bogiem. chwalić Boga. Amen. Uwielbiać Boga. Biblia mówi, ofiara Twoich ust. Uwielbienia to też ofiara. Amen. My kiedy my uwielbiamy razem Bogiem, my stajemy nie przed zespołem uwielbienia, ale my stajemy razem przed ołtarzem Pana. Amen. Zespół uwielbienia to tylko ta grupa, którą tworzy Bóg, i później ta grupa nas prowadzi, nas wspomaga nam w tym. Amen. Muzykanci, my widzimy tam w Biblii, jeśli czytaliśmy Biblię, bo że tam jest bardzo dużo instrumentów różnych. Są flety, trąby, skrzypce, gitary, no różne tam. Amen. No. Znaczy, ograniczeń dla instrumentów nie ma. Jeśli wy wspomnicie, że wy na czymś grali i u was jeszcze zostało trochę wspomnień o tym, to powiedzcie liderowi uwielbienia. Powiedzcie, żeby poszerzało się. Instrumenty Bóg daje, kiedy jest komu dawać. Amen? On, on daje najlepsze. Ja wczoraj otrzymałem sms. U nas jest... Ja mówię, Boże, my nie tylko my o siebie modlimy, jak ktoś jeszcze... Już... Jedni znani muzykanci nawet modlą się u nas, Boże, daj im, oni proszą nas, żeby my, oni, pastor, ja znam, że Ty tam pomagasz, nam. no, oni tam czerpią z pewny, ale i dzisiaj, dzisiaj, wczoraj ja z nimi rób. dzisiaj u nich spotkanie z, ja Wam nie powiem, żeby nazwisk, bo to jest internet, z najbardziej takimi znanymi gwiazdami, niewierzącymi, ale oni chcą im głosić Ewangelię. Który każdy dzień wy znajdziecie w telewizji. Ja nie powiem, kto to jest. Młodzież ich uwielbia, to jest gwiazdy, gwiazdory jakieś tam. Ja to polskich gwiazd nie znam, ja telewizji nie, nie, nie mam. Ale ja nawet nie powiem, bo mnie napisali, i ja mówię, "Jak kto to jest? Pastor, co ty nie wiesz? Ja mówię, a, no, tak, do, tak, do, do, do, dobra, dobra. Tam nazwiska, które się mówi, to oni każdy dzień w telewizji, na, każdy, na każdym kanale, na muzycznych kanałach, na tych, na różnych no, programach, wszędzie, a ja mówię tak. a my z nimi mówimy, mają, oni zaprosili, ta, ta, te gwiazdy, zaprosili tamtych chrześcijańskich gwiazd, <głosy> a te dzisiaj głoszą w Anglii. Ja nie wiem, w której godzinie, ale nie spotykają się tam w Warszawie dzisiaj. Ale kochani, a, prawda jest taka, że ofiara to jest ta, ta trzecia rzecz. Zawsze niech twoje serce będzie ponadofiarne, ponadofiarne. A Dawid uczył swoich ludzi. On uczył się, on był ponadofiarny. On był król, ale tańczył jak prostak. Amen? Ja nie mówię, że to nie wymagacie od pastora każdym razem, żeby... Ja na modlitwach to przychodzę na modlitwę, ja tu bardziej... no... no. poszerza się kościół, tam to, ja bardziej taki, no, klasyczny w tym, żeby kazania prowadzić bardziej na, na klasycznym poziomie, no, taki ja jest. Powstają nas nas, zastrajemy inny pastorzy, młodzieżowy pastorzy, oni mogą inaczej zachować się. Ja bardziej, ja klasyczny. Ja przez wiele lat wychodziłem w krawacie, tak? W krawacie. W, w tym, jaką garniturze. Bóg mi dawał garnitury, ja ich ubieram. Właściwie ja nie przywiązuję się do tego. No, w sumie, w sumie, Ale Dawid na tyle był ofiarny, on nie bał się tej, że, co mnie pomyślał. Mówi, ja uwielbiam tak, jak mi Bóg mówi. Amen. Ja uwielbiam starego serca. Ja nie boję się opinii tam jakiejś publicznej. Potem może ja uwielbiam Boga. Nie zawsze ze mną chodzi taka historia, ona jakby mnie towarzyszy. Smith Wigglesworth był taki, kaznodzieje, znany, lider i Boży Mąż Przebudzenia. Jeśli wy w internecie, to wielu protestanckich, kościołów go znają. On, on niesamowicie znany. Przebudzenia w Anglii, przebudzenia w Europie. No, Smith Wigilsworth, on sam był e, tym hydraulikiem, tak. Ale był taki duży. I kiedy jako z nadzieją on gościł, wow, tyle uzdrowień jak w jego służeniu, to było niesamowicie. Ludzie ze, wszczą, ze wszystkich krajów przyjeżdżali, żeby tylko przyjechać na jego nabożeństwo. On był gościciel, też on jeździł jak ewangelista. Bóg mocno go użyć, używał. Teraz jest tysiące uczniów, które, no, z jego, czerpali z jego nauczania. Ale on był bardzo twardy w pewnych zasadach. On był bardzo zasadniczy człowiek. I on mówi, i on przyszedł do jednego biznesmena. On tamten zaprosił. Czyli wielolebny, tak mówi. Wielolebny, tak? Wielebny. Wie, czy wielebny może do mnie przyjść? On mówi, jasne, gdzie przyjść? Tam i tam, o której, tak i tak. A to znany jakiś biznesmen, tam jego wszyscy tam, znaczy, znają. I on przyszedł do niego i ta sekretarka mówi, niech pan wejdzie, bo no, nawet nie czeka, bo niech wejdzie. No i ten szedł, a ten biznesmen... Ktoś dzwoni, wtedy nie było komórek, którzy jeszcze pierwsze telefony w ogóle wymyślone byli, tylko, Znaczy na początku wieku jeszcze, zeszłego. go. I, ten biznesmen, halo, halo, hola, i tam, i gada. I ten usiadł, On mówi, siadaj tam, a ten usiadł. A ten, gada, gada, gada. 10 minut gada, 15. On mówi, dobra. Ten później położył słuchawkę. Mówi, przepraszam, sprawy, pieniądz, biznes. Ho, ho, ho. Mówi, dobrze. I zaczął modlić się w językach. Stał i dwie godziny modlił się w językach. A biznesmen siedzi, nie wychodził, bo taka obecność wstąpiła tam. Ja czytałem tę historię. Biznesmen nawet a Ja mówię, u Boga jest zawsze, on może aresztować cię. On aresztował tego i ten siedzi, nie może wstać, bo tak prosto jego przybiło. Uju, uju, uju. A ten się modli, modli. kim końcu się pomodlił, skończył i ten jakby obecność trochę mniej stała. Mówi, a dlaczego pan, a jak, od... mówi, no jak dlaczego? Ty modliłeś się swojemu Bogu, a ja swojemu pomodliłem. A! No. To nie była wymyślona historia, to jest realna, ale e, naprawdę e, bądź pokonnikiem, no nie pokonnikiem po polsku, bądź czcicie, bądź czcicielem, czcicielem w głębi, wpuszczaj Boga w głębi. Nie pozwala jakimś okolicznościom powiedzieć, no to nie ten czas, nie to... każdy czas, ka, bo ty zbliżasz, ty i chodzisz z Bogiem. Amen. W domu, osobno w nabożeństwach, Dlaczego też jest nabożeństwo? Także dlatego, żeby tu uczyć się, doświadczać go po nowemu. Amen? Dlatego jest Kościół też i w Kościele są różne dary. Wczoraj na szkole my uczymy się dary usługiwań, pod którymi my wzrastamy i dary usługiwań pomagają nam wzrastać, żeby my nie zboczyli na bezdroża błędu, żeby wiatr nas nie unosił. Amen? O, kochani, ale uwielbiaj go. To jest ta trzecia rzecz. Pierwsza, nie potykaj się o ten syndrom uzy. niczyń samowolnych rzeczy. Ucz się z Nim chodzić, wysłuchiwać Go. Coś ważnego podejmujesz, zawsze z Nim radź się, pytaj o Niego. Amen? Nie rob samowolnych rzeczy. Druga, to bądź otwarty, żeby objawienie zawsze było. W Twoim domu, w Twoim sercu. Amen? Twój dom niech będzie otwarty na objawienie. Trzecia rzecz, to jest twoje serce ofiarne. Bo Dawid na tyle był ofiarny on uczył swoich ludzi. Zpierwa u niego było trzydzieści osób, później trzysta, później tysiące już. I tysiące, on mówi, i te, po ile on tych uczył, on, był nie, on sam był król ofiarny. On nie żalował ofiar przed Panem. Amen? I ludzie byli tak nauczeni. Wiecie, że ludzie, którzy byli z Dawidem, jego królestwo było błogosławione w Izraelu. błogosławione. Do tych Izraelczycy, fizycznie Żydzie. Do tych czas, wy przyjedziecie do Izraelu, to najbardziej czciony król to jest Dawid. Powiedzą, Dawid? Gwiazda czyja? Dawid? Król Dawid, o. To jest najbardziej z nich znany, czciony król w Izraelu. Bo Bóg go uznał. To był sługa Boży. To był mąż po sercu Bożemu. Amen? Także Bóg myśli o Tobie. Stosuj ten trzeci także punkt, że zawsze mój brat i siostra, Nie twoje serce będzie otwarte jak u Dawida. Nie pozwalaj tam różnym słuchom, kto, ja, ja widzę, jak on tam, on tańczył, tam w tych wiersetach, które wyczytacie dalej, tam napisano, on tak tańczył, on tak tańczył, że no w ogóle tam, i ja mówię, o, nie bał się nawet stracić, jak to, opinie, no, czy jak tam, co pomyślą, co pomyślą, bo serce jego podskakiwało. Nie zatrzymuj nigdy swojego serca. Ja nie mówię, że ty e, musisz kopiować kogoś. Bądź sobą prosto. Amen? Bądź sobą i chodź przed Bogiem. Niech twoje serce zawsze uwielbia i będzie czyste przed Bogiem. Będzie ofiarne. Amen? To, co ja znajduję w tej treści, Dawid zaczął ofiarować. A nie prosto wymyślać swojego służenia. Mówię, ha, sześć kroków wstąpili? Ofiaruję. No tak takie było tam, no, przepisy, rozumiecie, to chodzi, to, że stary to wstąpili. Ale to ważne. Bo u, samo, sam chciał ofiarować siebie. A tu duch święty mu, no, nam, ty musisz znać, co chce Bóg. Amen? I ostatnie. Ostatnie. Ja czytam prosto treść, tam dalej i powiem wam ostatnie. Kiedy niosące skrzynię Pana, postąpili, to 13 werset. postąpili sześć kroków, on składał na rzecz ofiary wołu i tłucznego barana. Tanczył też Dawid z całej siły przed Panem, oddziany, zaś był w lniany efot i sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków donośnego trąbienia. I... Uh, a gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, to jest kobieta, Michal, l, l, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w swoim sercu. Tak więc sprowadzili skrzynię pańską i ustawili ją w miejscu dla niej przeznaczonym w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć i złożył Dawid przed Panem ofiary całopalne i ofiary pojednania, a gdy Dawid dokończył składania ofiar całopalnych i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana zastępów i kazał rozdzielić między cały lud, między całe pospolstwo, pospolstwo izraelskie, każdemu mężczyźnie, każdej kobiecie, po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i po jednym placku rodzynkowym, po, po czym cały lud Roz, roz, rozszedł się każdy do swojego domu. Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, pobłogosławić swój dom, wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula, i rzekła, Jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic, swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekko duch. Widzicie? Ja jeszcze doczytam. A Dawid rzekł do Michała, to przed Panem tańczyłem, przed Panem, który wybrał raczej mniej niż Twojego Ojca i niż cały jego dom, aby ustanowić mnie księciem nad ludem Pańskim. A choćby jeszcze bardziej się poniżył niż tym razem i stanął się w Twoich oczach godnym pogardy, to jednak u tych niewolnic, o których mówiłaś, będę poważany. A Michal, córka Saula, nie miała dzieci, aż do dnia swojego, swojej śmierci. Nie mieć dzieci, to je oznacza być bezowocnym. To nie chodzi, ja mam na uwadze, to jest obraz tam. Każdy człowiek może mieć dzieci. Pamiętacie? Amen? Będziesz miał duchowe dzieci, fizyczne dzieci. Ale tam generalnie ten obraz ja chciałbym pokierować, żeby wy zrozumieli, jako owocność. Dzieci to też owoc życia jakiś tam, fizyczny owoc, tak? Amen. Ale w duchu, każdy z nas, my w swoim życiu, Bóg nas powołał być owocnymi. Ta czwarta rzecz, nigdy nie dopuszczaj pogardy według działania ducha Bożego w kimś. Nawet jeśli ty się z tym się nie zgadzasz z jakimś działaniem. Słyszysz mnie? Nie dopuszczaj. To jest niebezpiecznie. Te ludzie później stają martwymi. Oni będą religijnymi. Cytaty biblijne to Tobie cytować. Ale będą martwi. Taki Kościół, który osądza kogoś, staje martwym. Dlatego niektóre Kościoły zawsze mała maleńki, cały czas, bo oni sobie noszą, noszą różne osądzenia. Nigdy nie osądzaj to, co czyni Bóg. Amen. Ona może z punktu widzenia człowieka na niego popatrzyła. To był jej mąż, król. Ona powiedziała, niegodnie, co ty robisz? A on mówi, ja przed robotem to robię. Nie pomierzajcie nigdy działania Ducha Świętego. Ty nie znasz, on że duch. I nawet Nowy Testament mówi, ty nie znasz, skąd przychodzi i do końca odchodzi. Amen? Niektórzy ludzie tak Profesoro, są profesorami od tego, jak on ma manifestować. Ja widział tyle tych jego manifestacji, ale ja nawet nie znam, jak on jeszcze może manifestować. Ja nie znam. Ja widział różne. Ja widział naoczne cuda i znaki, jak wyrastają części ciała w Bożej obecności, w tej namacalnej obecności. Ja widział różne cuda. Ja widział taką namacalną obecność, w której prosto widzieć drugiego człowieka trudno, bo taka przechodzi mgła Boża. Nie podważajcie nigdy jego w innych ludziach. Amen? Żeby nie ośmiercić swojego życia, żeby nie uczynić bezowocnym. Ludzie szybko sięgają o pogardy, o różną wewnątrz siebie. Nawet te myśli zaczynają myśleć o, o, tam w ogóle. Nie osądzaj. choć z Bogiem. Amen? Nie pozwala innym ludzi, żeby tam cię namawiali na te osądzania. Ta dziewczyna, ta kobieta, może ona nie wiedziała nawet, że może zostać bezowocną z powodu tego, że zgardziła. Nawet jeśli to stało się, już ty czyniłeś to w swoim życiu, teraz, że mamy łaskę, i możesz poprosić Boga przebaczenie i wyjść z tego i już tego nie robić. Amen. Nawet to, co dzisiaj słyszałeś, i może być Duch Święty pokazał Ci jakieś pomyłki w Twoim życiu, to nie jest końcem, to tylko jest początek, bo Bóg jest Alfa i omega, omega i alfa. Kiedyś powiedziałam, że tam, gdzie ty myślisz, że jest koniec, to tam tylko początek. <śledzianie> Ludzie mówią koniec, a Bóg mówi początek. <śledzianie> Mówisz, już koniec ze mną. Nie, tylko początek. Tam, tam, gdzie twój koniec, tam Boży początek. Może ty mówisz, ja już umarłem dla wszystkiego. Znaczy, z Bogiem może już dla wszystkiego. Amen. Alleluja. On jest alfa on jest omega. Alleluja. Alleluja. Amen. Bądźcie zbudowani. Bądźcie zbudowani we wszystkie dni i tego tygodnia. Uczestniczcie w służeniach przed Bogiem. I w modlitwach, i stawajcie we wspólnej modlitwie. Ona ma moc, bądźcie zbudowani. Przybywajcie w Panu, przybywajcie w Nim. I dzisiaj oczekuj o Jego błogosławieństwie, Jego cudów także w Twoje życie. Amen. Z pokojem Bożym. aleluja